Wiadomości, rynek, oferty, kupno, sprzedaż, finansowanie. Nieruchomości oczami eksperta. Witamy w radiowym magazynie Posiadłość. Przy mikrofonie Tomasz Duciński i Wiktor Klepczarz. Dziś w programie Duża dawka informacji, porad i sugestii. Zapraszamy.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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości Płatności czynszu mogą podwyższyć ocenę kredytową. W tym tygodniu najemcy w całym kraju mogą doczekać się bardzo pozytywnej zmiany. Ich płatności czynszu za wynajem mogą być wkrótce uwzględniane w raportach kredytowych w taki sam sposób, jak ma to teraz miejsce w przypadku płatności związanych z hipoteką. Jak wiadomo, regulowanie płatności hipotecznych na czas pomaga podwyższyć ocenę FICO Score. Jednak do tej pory najemcy, którzy płacili bez opóźnień, nie mieli z tego tytułu korzyści kredytowych, ponieważ nikt nie informował o płatnościach regulowanych na czas. Może się to jednak wkrótce zmienić. Coraz większa liczba firm pozwala wynajmującym na zgłaszanie płatności czynszowych do takich krajowych agencji kredytowych jak TransUnion, Experian oraz Equifax. Z kolei raporty te pomogą najemcom w budowaniu wieloletniej historii kredytowej. Najemcy, którzy płacą na czas, mogą liczyć na podwyższenie swojej oceny historii kredytowej, tak zwanej FICO score. A co z najemcami, którzy spóźniają się z płatnościami lub w ogóle nie płacą? Będzie to miało również duży wpływ na ich ocenę kredytową. Niestety negatywny. Mieszana sytuacja sprzedaży nowych domów Najnowsze dane z amerykańskiego biura ds. ewidencji ludności pokazują, że na koniec stycznia liczba nowych domów na sprzedaż wyniosła 218 tysięcy jednostek. To prawie tyle, co wyniki z grudnia. Główny ekonomista National Association of Realtors uważa, że liczba nowych budów domów musi znacznie wzrosnąć, aby mogło zaspokoić bieżące zapotrzebowanie i rozwiązać problem niedoboru domów na sprzedaż. Dyrektor naczelny Lenar Corporation, jednej z największych w kraju firm budowlanych, rozmawiał z CNBC o przyszłości sprzedaży nowych domów oraz o powodach niskiego poziomu zapasów nowo wybudowanych domów. Jego zdaniem łagodniejsza pogoda, która nadejdzie wraz z wiosną i latem, przyczyni się do szybszego rozpoczęcia budów nowych domów i wzrostu sprzedaży w najbliższych miesiącach. Pokolenie milenium czeka przyjazne środowisko realnościowe. Amerykańskie pokolenie milenium Czyli młode osoby urodzone w latach 80. i 90. czeka dobra wiadomość. Gazeta The New York Times donosi, że poprawiająca się gospodarka może umożliwić większej liczbie osób z pokolenia milenium kupno domów szybciej, niż sądzili. Czynnik pierwszy. Więcej członków pokolenia milenium dostaje pracę, która jest stabilna i dobrze płatna. Czynnik drugi. Łatwiej jest obecnie uzyskać kredyty hipoteczne z niższym wkładem własnym i niższymi składkami na ubezpieczenie kredytów hipotecznych. Artykuł podkreśla, iż nawet rezerwa federalna zwraca uwagę, że wielu z tych młodych ludzi jest po studiach, jednak nadal mieszka ze swoimi rodzicami. Co się stanie, jeśli gospodarka będzie nadal się rozwijać i w dalszym ciągu łatwo będzie uzyskać kredyty hipoteczne? Wielu z tych młodych ludzi może się wkrótce przeprowadzić, ponieważ kupią Twoje własne domy. Przyszłość rynku nieruchomości to pokolenie Z. Z badania przeprowadzanego przez National Association of Realtors wynika, że 97% nastolatków w wieku 13-17 lat jest pewna, iż będzie w przyszłości posiadać własny dom. Ta następna generacja właścicieli domów znana jako pokolenie Z była tylko małymi dziećmi w czasie wielkiego kryzysu, ale mimo iż to wydarzenie gospodarcze miało na nich całkiem spory wpływ, według RIS Media, serwisu informacyjnego związanego z rynkiem nieruchomości, członkowie pokolenia Z nauczyli się planować na przyszłość i podchodzić do życia krok po kroku. A więc wielu z nich już oszczędza pieniądze, planuje pójść do koledżu, potem na uniwersytet, a następnie wziąć lub. I jak twierdzą, dopiero potem, gdy już zakończą naukę, ustatkują się, to kupią dom. Wygląda na to, że pokolenie Z jest nad wyraz mądre jak na swój wiek. Przetestuj dom, który chcesz kupić. Nie kupiłbyś samochodu bez jazdy próbnej. Co powiesz na jazdę próbną swojego domu? To nowy pomysł, który zdaniem The Wall Street Journal zyskuje na popularności w niektórych sektorach rynku nieruchomości. W Irvine w stanie Kalifornia firma Toll Brothers zaprosiła jednego ze swoich potencjalnych nabywców na imprezę przy basenie w jednej z planowanych przez nich społeczności, by mogła ona przeprowadzić mały rekonesans. Firma ta prowadzi również program tzw. Fly and Buy, w którym koszty podróży do nowego miasta celem jego obadania mogą zostać wliczone w cenę zakupu, jeśli tylko dojdzie do transakcji. Wheelhouse, producent luksusowych domów prefabrykowanych, mogących osiągnąć skromne 400 stóp kwadratowych powierzchni, zaprasza kupujących do swojej siedziby w Jackson w stanie Wyoming, gdzie firma wybudowała ośrodek, w którym prezentuje swoje modele. Dzięki temu kupujący mają okazję wypróbować ten nowy mały domek. Wilhouse donosi, że 75% osób, które testują ich domy, decydują się na ich zakup. Niestety w stanie Illinois raczej możemy o tym tylko pomarzyć. Słuchacie radiowego magazynu.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 Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Po uwagę prosimy osoby zainteresowane nabyciem luksusowego domu w miejscowości Niles.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 Yeah, grab the U.S. And you get the to Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Zapasy mogą stanowić największy czynnik warunkujący w tym roku sukces na rynku nieruchomości. Po prostu nie ma wystarczającej ilości domów na sprzedaż dla wszystkich osób, które chcą go kupić. Jednak wstępne liczby ze stycznia wyglądają zachęcająco. W całym kraju liczba domów wystawianych na sprzedaż wzrosła o ponad 6% w ujęciu rok do roku. Brzmi zachęcająco, jednak nie dzieje się tak wszędzie. Na przykład w Oakland w Kalifornii wystarczy domów na 6 tygodni sprzedaży. Nie jest niczym niezwykłym dla tego miasta, aby jeden dom otrzymał do 25 ofert, a sprzedał się za cenę o 35% wyższą od ceny wywoławczej. Do innych rynków stojących w obliczu poważnych niedoborów należą Boulder i Denver w stanie Colorado oraz Seattle w stanie Washington. Wszystkie one mają zapasy na 2-2,5 miesiąca sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, rynek nieruchomości o 6-miesięcznym zapasie domów na sprzedaż jest uważany za zrównoważony. I zdrowy. Nowe miejsca pracy podsycają rynek nieruchomości. Rynek realnościowy i miejsca pracy, nierozłączne duło, gdy jedno idzie w dół, ciągnie drugie za sobą serwis informacyjny Reuters przeprowadził ankietę wśród ekonomistów, z której wynika, iż panuje przekonanie, że znaczny wzrost zatrudnienia będzie w 2015 roku napędzać rynek nieruchomości na nowe poziomy. Lepiej nie pozwólmy, aby wiatr zdmuchnął nam czapki z głów, ponieważ może nas czekać nie lada przejażdżka. Najnowszy raport dotyczący pracy przygotowany przez Biuro Statystyki Pracy Bureau of Labor Statistics pokazuje, że wzrost zatrudnienia przekroczył w lutym oczekiwania. Jak można się spodziewać, liczba bezrobotnych również spadła. Forbes donosi, że stopa bezrobocia spadła do 5,5%, czyli do najniższego poziomu, jaki widzieliśmy od maja 2008 roku. Właściciele domów mogą tworzyć strefy zakazy lotów. Jeśli myśl o bezzałogowym samolocie unoszącym się nad Twoim domem jest dla Ciebie niepokojąca, nowa organizacja noflyzone.org może Ci pomóc. Magazyn Realtor donosi, że właściciele domów mogą zarejestrować swoje nieruchomości w organizacji, która pomaga utrzymać drony z dala od ich nieruchomości. Około 10 tysięcy nieruchomości tygodniowo jest dodawanych do serwisu. Jej członkami jest wiele największych krajowych firm produkujących drony, które zobowiązują się trzymać z dala od miejsc, gdzie nie są mile widziane. Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Federal Aviation Administration ocenia zasady i przepisy dotyczące używania dronów i oczekuje na komentarze publiczne do 24 kwietnia. Czy tak tzw. entry-level homes przestały istnieć? Czy odeszły one do lamusa? To pytanie, które zadaje Builder Online, portal informacyjny zajmujący się rynkiem budowlanym. Starter Homes lub Entry Level Homes, jak kto woli, to domy dla początkujących, które są tańsze od typowych domów. Dawniej umożliwiały one nowym nabywcom wejście na drabinę nieruchomości. Z czasem budowali oni swój dobrobyt i kapitał na zakup i przeprowadzkę do następnego domu. Mogło się to już jednak zmienić, ponieważ firmy budowlane widzą, iż początkujący nabywcy pomijają ten etap i sięgają prosto po większe i lepsze domy. Są to klienci, którzy dłużej wstrzymywali się z zakupem domu. W rezultacie mają oni lepszą historię kredytową, więcej pieniędzy i chcą większych nieruchomości. Zatem nawet jeśli na rynku nieruchomości będą zawsze istniały domy startowe, to ich definicja może się już niedługo zmienić. Najlepsze miasta pod względem przystępności cen domów. Przystępność cen domów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na szansę na zakup domu. A jeśli mieszkanie w małym miasteczku jest czymś dla Ciebie, Boomer w Ingenii Zachodniej może być idealnym miejscem. Business Insider, strona internetowa zajmująca się biznesem i technologią, poddała analizie miasta o populacji od 1000 do 10 tysięcy mieszkańców. Zawęziła ona listę do miejsc, w których wydaje się mniej niż 33% rocznych dochodów na dom. Na podstawie tych kryteriów Boomer jest najtańszym do życia miastem w kraju, gdzie wszystkie domy są w przystępnej cenie. Ale nie martw się. Jeśli nie możesz wybrać się do Wierdzinie Zachodniej, Business Insider znalazło bardzo przystępne cenowo miasta we wszystkich 50 stanach. Szczegóły są dostępne w internecie pod adresem posiadłość.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 847 647 4000. Słuchajcie radiowego magazynu Posiadłość.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 847-647-4000 847-647-4000 W internecie posiadłość.com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 COM Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. O uwagę prosimy osoby zainteresowane nabyciem luksusowego domu w miejscowości Niles,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 847-647-4000 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu Tom Dudziński 847-647-4000 847-647-4000 Posiadłość.com I to już wszystko na dzisiaj.